Słuchajcie wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych. Wojewódzka baza okrętów. Listopad, prawie koniec świata. Jestem gdzieś na jakimś zadupiu. Zatrzymałem się na chwilę. Pada niesamowity deszcz, który słychać w tle i tak się zastanawiam, że dawno już do Was nie mówiłem Nie, że nie chciałem. Były jakieś inne sprawy, inne rzeczy ważniejsze. pewne tematy, które miałem zapisane i mam dalej zapisane, że chciałbym o nich powiedzieć, zrobić jakiś ciekawy odcinek. Jakoś tak leżą i czekają na lepszy czas. Świat jesienią ogarnia taki marazm i troszeczkę faktycznie to się udziela momentami. Chociaż robię dużo różnych rzeczy i innych gdzieś jakoś na tą wojewódzką bazę nie mam ostatnio zbytnio czasu. Musicie mi to wybaczyć. Nad regularnością bardzo pracujemy z Jackiem i co dwa tygodnie jest nowy odcinek smacznego podcastu Anusz Widelec i tam nie ma zmiłuj. Tam co dwa tygodnie można nas usłyszeć, ale też i temat jest bardziej może nośny. Zawsze jest o czym powiedzieć, a tutaj nie wiem, tak faktycznie jakby pomyśleć może wyczerpała się trochę formuła tego podcastu może no nie wiem jakoś powiem Wam, że czuję taką rozterkę Kiedyś wydawało mi się, że mówienie samemu do słuchacza jest fajne, ale kiedy zobaczyłem, że słuchanie duetu jest dla mnie przyjemniejsze i kiedy zacząłem rozmawiać z Jackiem i zaczęliśmy we dwóch nagrywać to jakoś tak odnoszę wrażenie, że ten duet jest bardziej znośny dla ucha i bardziej przyjemny dla dla odbiorcy dlatego jakoś tak może bardziej niechętnie Zacząłem spoglądać na ten projekt i nie wiem nie chciałbym go zamykać to nie to ale chciałbym żeby tutaj pojawiały się treści które naprawdę byłyby ciekawe i nie zajmowałyby Wam Waszego cennego czasu bo nie sztuką jest puścić cokolwiek a ja nie chcę tego robić no może wyjątkiem dzisiaj ten odcinek taki bez rdzenia trochę jakby to powiedział z chociaż ale jest ten piękny, bębniący po szybach deszcz i tutaj układ w stronę to mawka troszkę, bo ja lubię kiedy pada Niedawno obchodziliśmy święto zmarłych bądź Halloween Zależy od kultury no i tutaj Kościół trochę burzy się na to, że Halloween to gusła, że to zabobony Że nie powinno się tego na nasz polski rynek, na naszą polską kulturę przenosić, bo to jest jednak święto pogańskie, bo to co innego No dobrze zapytam, ale co z Andrzejkami? Czy lanie wosku jest okej, okay, bo tego jednak Kościół nie neguje? dużo mam takich luźnych przemyśleń różnych ostatnio myślałem a propos właśnie tego tego święta dlaczego umieramy dlaczego w ogóle zastanawialiście się nad tym zastanówcie się bo codziennie umieramy po trochę codziennie ten zegar tyka i zawsze mamy bliżej ten, o ten dzień o tą godzinę bliżej do tej chwili, kiedy nas już nie będzie. Dlaczego umieramy? No, jest parę aspektów tej sprawy. Po pierwsze, wynika to na pewno z cyklu przyrody i z tego, że tak jak patrząc na okno, jeżeli liście z drzewa spadną i zniszczą się, staną się nawozem to są one bazą do tego żeby coś nowego wyrosło, żeby coś powstało i podobnie może jest i z ludźmi, ale nie w sensie takim fizycznym, ale w sensie moralnym, w sensie idei żeby społeczeństwo mogło się rozwijać to wiecie doskonale że Jeden organizm może się nauczyć pewnych rzeczy, ale to, co zaczerpnie z dzieciństwa, to, co jest już bazą, z którą startuje, spowoduje to, że nie nauczy się on nowych rzeczy w nieskończoność. No tak jak nasza babcia, załóżmy, nie ogarnie za bardzo pilota do telewizora, a co dopiero internetu czy innych skomplikowanych rzeczy, to tak nasze dzieciaki, rodząc się w tym świecie, mają inny zupełnie start i zupełnie innych rzeczy mogą się nauczyć i inne rzeczy mogą osiągnąć w przyszłości i one mogą być podstawą do rozwoju kolejnych pokoleń i w ten sposób ta cywilizacja nasza rusza do przodu ja wiem, Malkotenci powiedzą, że nie wszystkie rzeczy są dobre i niektóre zachowania, niektóre nawyki, niektóre rzeczy się powtarzają a są niekorzystne tak, pewnie tak, ale jednak w ogólnym rozliczeniu i rozrachunku to, to że umieramy powoduje to, że cała nasza rasa, cała nasza cywilizacja może iść do przodu i robić nowe rzeczy, na które w średniowieczu nie mielibyśmy szans, na które w starożytności nawet byśmy nie wpadli, na które jeszcze 100 lat temu nie bylibyśmy w stanie technicznie których nie byliśmy, byliśmy w stanie technicznie zrobić jeszcze jakieś 100 lat temu no jestem ciekaw dokąd nas to prowadzi, bo wydaje się, że człowiek w końcu oderwie się od ziemi i sięgnie gwiazd to jest w teorii to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ale co będzie wtedy, nie wiem Wiem jedno, że tak jak taka kropla deszczu, która rozwija się o szybę Jest zaledwie cząstką materii Maleńką w porównaniu do człowieka W porównaniu do kuli ziemskiej to jest, jest niewidoczna To tak samo jesteśmy już dzisiaj pewni tego, że Cała nasza kula ziemska, cały nasz świat, o którym myślimy I którym zaprzątamy sobie głowę Jest właśnie takim niewidzialnym pyłkiem w całym tym wszechświecie i tak naprawdę to co dla nas jest najważniejsze to w jakimś rozrachunku ogólnym to tego nie ma, po prostu jest to tak małe że nikt nawet o tym nie pomyśli nie zaprząta sobie głowy, nie zwróci na to uwagi to jest ciekawe ale pewnie każdy z nas który żyje w swoim świecie i widzi to, co go otacza, może to dotknąć, zbadać, zrozumieć, poczuć ten mokry deszcz na sobie, to właśnie tym powinniśmy się zajmować i funkcjonować w tym naszym świecie, jego doświadczać i wpływać na niego, tak żeby on był coraz lepszy. Tak, bo to się samo nie zrobi i... Jeżeli tylko możemy, to starajmy się kształtować ten świat tak, żeby on był lepszym dla nas i dla otoczenia. Przez to też będzie jeszcze lepszym dla nas. A nie powinniśmy jednak jako taki przeciętny człowiek zaprzątać sobie głowy rzeczami, na które nie mamy zupełnie wpływu. Chociaż z drugiej strony dobrze jest, że są tacy ludzie, wizjonerzy, naukowcy, którzy są w stanie pewne kierunki rozwoju wskazywać, pokazywać, że jest coś takiego, że jest gdzieś tam kosmos, że może powinniśmy się zainteresować nim, że powinniśmy dążyć do tego, żeby go poznać, odkryć. Więcej pytań rodzi się niż odpowiedzi dzisiaj w tym szybkim, zwariowanym świecie. Ważne, żeby ten świat mieć poukładany żeby być w nim szczęśliwym, a ja jestem szczęśliwy w tym świecie, w którym żyję i wydaje mi się, że mam jakoś zdrowo rozsądkowo poukładany ten świat i wiem, co jest dla mnie ważne, co jest nieważne czym się przejmować, czym nie dziwne może być to na przykład, chociażby, że ludzie tak bardzo są zacietrzywieni hmm i tak bardzo starają się oponować z innymi ludźmi, którzy mają jakieś inne przekonania czy to religijne, czy to polityczne czy też są oni z innego kraju z, mają inny kolor skóry to jest takie smutne trochę, bo jeżeli by się człowiek tak naprawdę oderwał od tego odrzucił swoje emocje i na chłodno spojrzał, to tak naprawdę my wszyscy jesteśmy równymi ludźmi, równoprawnymi i w ten sposób powinniśmy patrzeć na każdego drugiego człowieka bez względu na to, co robi, kim jest i jakoś tak smutno mi się robi kiedy rok po roku patrzę i czytam informacje, że znowu był 11 listopada, święto niepodległości i znowu ganiali się jedni z drugimi bili się, przepychali, zamiast cieszyć się tym, że Jesteśmy wolni, niepodlegli. Podczas gdy są na tym świecie miejsca, gdzie toczą się wojny, ludzie żyją w jakichś reżimach, gdzie praktycznie nie mogą mieć wolności słowa, wolności informacji, gdzie jest cenzura, to my nie potrafimy cieszyć się i doceniać tego, że Mamy wolny, niepodległy kraj Jesteśmy tak bardzo podzieleni No i tak po tyle Nie wiem kto tym steruje, dlaczego ludzie tak idą za jakąś ideą i są gotowi bić się za nią Moim zdaniem nie powinno tak być Taki trochę chaotyczny dzisiaj ten odcinek wyjdzie. Całkiem bez, bez, bez ładu i składu, ale może i taki powinien być. Bardzo chciałbym zrobić jeszcze takich kilka wycinanek. Może uda mi się jakoś tak rocznicowo w tym roku zrobić taki rachciachciach wesoły, zmontowany odcinek. Bo wiem, że kilka osób czeka, i wiem, że mi to też sprawiało sporo frajdek. Ale czasowo nie wiem, czy dam rady, no, naprawdę mam trochę więcej obowiązków teraz, trochę inaczej wygląda mój, mój tydzień i no, po prostu nie jestem pewien, czy mi się uda, ale bardzo bym chciał. Mam też kilka fajnych takich projektów, niestety trochę większych, na ciekawe historie, ale z tym... Ciężko jest coś obiecać, bo jak się powie, że się zrobi coś takiego, to później Tak naprawdę tak jest ciężko się zabrać i, i, i bardziej się chce jakiś taki większy projekt zrobić, tym Jest to trudniejsze później w wykonaniu, ale Projekt nie znika i będą tutaj pojawiały się takie co fajniejsze, co ambitniejsze rzeczy, także Nie wyrzucajcie wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych z rss ale też ciężko mi jakoś obiecać Wam w tym momencie regularność no i to chyba tyle chciałbym jeszcze na koniec polecić Wam pewien projekt o którym miałem powiedzieć już chwilę, chwilę temu Otóż no jest taka strona Beatlescompleteonukulele.com będzie link do tej strony pod odcinkiem i tam w ciekawy sposób goście podeszli do tematu piosenek Beatlesów zapraszają gości i każdy chętny może nagrać piosenkę w dowolnym stylu muzycznym oczywiście pierwowzorem są piosenki Beatlesów style są tam niesamowite elektronika, rock, muzyka akustyczna bardzo jest to różnorodne, bo też bardzo, bardzo wielu artystów wzięło udział w tym projekcie, ale piosenki są no, w zaskakujących aranżacjach. Zupełnie są niektóre niepodobne do pierwowzoru, a niektóre są bardzo, bardzo takie właśnie w stylu lat 60. Jeżeli lubicie piosenki Beatlesów, to możecie sobie wejść i tam pobaraszkować po tej stronie. Być może, że mm, Coś tej muzyki Was zainteresuje, coś Was zainspiruje. Kulele to fajny instrument. I fajnie... Fajnie ta strona jest zrobiona. Kiedyś to był podcast, miał swój RSS. Nie wiem, czy w iTunes w tej chwili jeszcze jest, czy nie. Akurat jestem poza domem, to tego nie sprawdzę. Wiem, że strona trochę się przerodziła i można tam chyba zamówić całe płyty. Kilkanaście tych płyt z ludźmi, z muzyką uczestniczącą w tym projekcie. Jest oczywiście Yellow Submarine. Jest oczywiście PS I Love You. Jest Michel, w fajnej francuskiej wersji. I być może którąś z tych piosenek wybiorę, ponieważ są na licencji Creative Commons. Dołączę na koniec do tego odcinka. Tak, żeby Was troszeczkę zachęcić. Nie wszystkie piosenki mi się spodobały, ale część jest naprawdę świetnych i wartych przesłuchania chociaż raz. Dobrze, to muzycznie żegnam się z Wami. Do następnego usłyszenia w kolejnym odcinku, nie wiem kiedy. No i to wszystko. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Bądźcie dla siebie i dla innych dobrze. Spoglądajcie na spokojnie, optymistycznie na ten świat. Do usłyszenia. Cześć. C'est qui Michel? Cześć. c'est Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Plutôt mignon, avec un petit accent qui lui disait Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Je lui ai dit deux, trois mots doux, comme des secrets. En anglais, je crois. J'avais l'impression qu'il comprenait. Enfin, il était pensif, il ne disait rien. On aurait dit qu'il parlait dans sa tête. Moi, j'essayais de le lire et lui disais d'enlever ses lunettes. Et puis du coup, il est parti en vitesse. Je croyais avoir raté ce dernier regard que j'aurais pu garder avec moi. Mais peut-être pas, en fait, je sais pas.